Mamo, chcę spać! Zamknij się kurwa, nie widzisz, że wodę gotuje? Mamo, chcę spać! No zobacz, że czajnik pełny woda na no! Mamo, chcę spać! Chcesz mać do szaleństwa doprowadzić? Mamo, chcę spać! To się kurwa, zamknij! Mamo! Zamknij się kurwa! No mamo! Proszę, patrz kurwa, i spać mi głowy, nie zaraz się, bo chcę wodę ugotować! Давай, а что Доброе утро, Давай,